Proszę Państwa, oto czwarty już odcinek mini-podcastu Retro Brat Nocą Czy Brat Retro Nocą? Nie wiem W każdym razie dzisiaj opowiem kawał Opowiem kawał, bo dzisiaj słyszałem kawał No i powiem Wam szczerze, że mnie no, po prostu rozłożył na łopatki Nie wiem, czy słyszeliście kawał o tym O facecie, który liczył szklanki z wódką, które stały na stole i za każdym razem wychodziło mu inaczej. No to opowiem. No więc... <śmiech> Albo nie. Nie opowiem. Nie. To... To chyba tyle na dzisiaj. Do usłyszenia.